Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale według narracji pitoniowców to wszyscy się już masowo otwierają, wszyscy posłuchali Pitonia, wszyscy masowo wręcz skandują Pitoń, Pitoń, wychodzą na ulicę. Tak naprawdę to każdy już ma gdzieś te obostrzenia, ludzie zdejmują maski, no cuda się dzieją. No cóż, tylko jak wczoraj wieczorem wracałem z roboty, no to kierowca wydarł mordę na mnie, że zapomniałem zauważyć. Założyć maski, rzeczywiście zapomniałem założyć, a potem jak chciałem sobie kupić kebaba, no to niestety, ale zostałem z lokalu wyproszony, bo mi powiedzieli, że tylko na wynos, więc ewentualnie w drodze wyjątku, jako że wyjątkowo jestem klientem, to mogę dostać przez drzwi i mam spadać. Zatem nie wiem, może ja żyję w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, może żyję w bańce horyzontu wydarzeń, nie mam zielonego pojęcia. Dajcie znać jak ta gigantyczna rewolucja, ten gigantyczny strajk, to weto przebiega u was. Jedno jest pewne i dzisiaj tym się zajmiemy, niestety Pitoń poszedł do mainstreamu. Większość mediów już na wstępie się na nim poznała Grupa między innymi Ringel Axel Springer oraz e, między innymi Onet bodajże, czy grupa WP Nie pamiętam jak się nazywają. W każdym razie te portale już oprócz oczywiście mediów e, reżimowych tak zwanych zaczęły pisać artykuły że ej ale właściwie to ten gościu to nie jest taki super wspaniały taki zarąbisty tylko to tam następny foliarz jest. No ale niestety niektóre media czysto antypis już nawet nie polegające na krytyce, tylko na czystym hejcie, zanim zdołały zobaczyć o co w ogóle chodzi, już wyniosły go na sztandary jako takiego bojownika walki z PiSem, tylko potem szybko się z tego wycofały. Niektóre. I właśnie na tej fali Pitoń zagościł w Radiu Z. Niestety u nieszczęsnej Lubeckiej, która według mnie jest bardzo dobrym dziennikarzem, ale ostatnio dostaje tony hejtu w sumie niezasłużenie. I tak znów je dostała, równocześnie pod materiałem są peany na cześć Pitonia od tak zwanych wielkich Polaków-Patriotów, którzy właśnie kreują taką rzeczywistość, że wszyscy masowo się otwierają. Mój kolega ma firmę budowlaną i powiedział tak, Robert, gdyby ZUS był przynajmniej o połowę mniejszy, to uwierz mi, zatrudniłbym wszystkich, nawet bezdomnych. <laughs> to jasne. Pani dziennikarz nie wie albo nie udaje, że podatki to kradzież! Redaktor Lubecka lepiej sprawdzi się na straganie niż w radio. Yy, brawo panie Piton, inne biznesy zaczynają się otwierać dzięki pańskiej akcji góralskiej veto. Viva la revolution! Wielki Polaku patrioto, ty chyba nie wiesz kogo to jest cytat. Właśnie widzicie moi drodzy na tych przykładach komentarzy jak działa bańka informacyjna. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ci ludzie nie wychodzą na zewnątrz ze swojego domu. Czy oni mieszkają we wsi Max, 100 mieszkańców? Nie przedłużając, jedziemy. I wstęp już mnie rozwalił. Lubecka też widać, że troszkę umarła w środeczku. Ponieważ pyta Pitonia, y, widzę, że w góralskim rynszczunku, więc z pochodzenia tak. I cisza. Nic więcej. Dla ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak wyglądają standardowe wywiady. Początkowa faza to jest monolog twój. Twój monolog, ty masz zacząć rozmowę, deklamując swoje przekonania, swoje pochodzenie i tak dalej. Przez ten krótki czas masz szansę zrobić tak zwane pierwsze dobre wrażenie. Przykładowo, że no ja jestem góral z dziada pradziada, mieszkam sobie na tym kościelisku, mój ojciec zbudował dom, mój dziadek zbudował dom, bla bla bla bla bla. Dobrym wrażeniem też było wspomnieć, że na przykład nie wiem, jestem architektem, jestem z wykształcenia kimś tam, ponieważ to zawsze robi dobre wrażenie. Może to jest śmieszne, jednakże większość ludzi postrzega cię lepiej, jeśli pokażesz im, że masz jakikolwiek papierek. Obojętnie, czy on jest przydatny, czy nie jest przydatny. I tutaj, uwaga, rozróżnijmy wywiad, który jest skierowany do społeczności, która cię nie zna, a jakiś tam filmik na YouTubie, gdzie na przykład co 5 minut mówisz, że skończyłeś cały Wydział Prawa i Administracji, jesteś taki mądry i taki wspaniały, że ci nawet gołębie chleb rzucają. Swoją drogą, podczas wywiadu też skromnie, ale treści Najlepiej też zagrać na emocjach typu moja babcia nie chce zamykać przez obostrzenia straganu z łoscypkami, bo tak to normalnie siedzi w piwnicy, do nikogo się nie odzywa czasem jej rzucamy jakieś kurczaki, żeby se zjadła. Jeśli dobrze poprowadzisz wstęp, to jest szansa, że ludzie cię polubią i przez to twoja sprawa zyska sympatię. I tutaj Lubecka musiała niestety posłużyć się narracją własną wobec tego mówi, że facet nie ma niczego, żadnego Żadnego hotelu, żadnego wyciągu, żadnego straganu, z głosy nic. Jednak mimo to ciągnie jak tirówka na międzymiastowej temat, żeby wszyscy górale wszystko otwierali na przekór rządu, żeby to było obywatelskie nieposłuszeństwo, taka rebelia. I teraz uwaga, jest to prawda. Jest to prawda wyłożona na stół. Tylko, że zazwyczaj dziennikarze nie robią czegoś takiego, że wykładają ci prawdę, wykładają ci półprawdę albo skróty myślowe, które mają przedstawić ciebie w złym świetle. Akurat Lubecka jest dobrą dziennikarką i świnnie podkłada, jednakże w większości. W większości przypadków będziesz miał tą świnię i brak możliwości jej sprostowania, dlatego wstęp jest ważny. Co robi w tym momencie Pitoń na pytanie dlaczego akurat on? Pitoń. Pitoli, Znowu, po raz kolejny. Dlaczego ja, y, odnosząc się do tej rozmowy, którą mieliśmy przed y, wejściem na antenę, odnoszę się do instytucji Liberum Veto. Usnęliście? Bo gdyby nie waniliowa kawa, którą swoją drogą sfinansowaliście, to ja już bym usnął. I tak parzę ją tylko jak nagrywam, wobec tego można to uznać jako rozwój kanału. Na zmianę z zieloną herbatą jest moją wierną towarzyszką. Widzicie, właśnie powiedziałem wam coś zupełnie odchodząc od tematu, ale było to szybkie, było to ciekawe, tak, ponieważ to było powiedziane szybko. I takie szybkie tempo na pewno by się nadawało do rozmowy radiowej, a nie takowe, którym się posługuje Pitoń. Chura, Betty mu przerwała, w przeciwieństwie do atorka Lubecka, kocham cię, pij ze mną waniliową mokajkę. Dlaczego mu przerwa? Ponieważ to się nie nadaje do radia. Wspomniała, żeby nie walnął foszka, że o tym porozmawiamy, o tym porozmawiamy, ale dalej moderuje dyskusję. Bo właśnie tym powinien być dziennikarz w momencie wywiadu. Patrzę na ciebie Marcinek, moderatorem. Nie powinien się wpierdzielać w międzywódkę a zakąskę, ani też nie powinien klepać po pleckach gościa, z którym prowadzi wywiad. I nie powinien, jak jakiś gościu, siedzieć sobie pierdzieć w fotel i przerywać wielkimi monologami. Betty pyta, dlaczego według pana górale spotkał a także inni ludzie, ponieważ ten protest ma się nakręcać mają otwierać swoje biznesy mimo restrykcji. Wiecie co to jest? To jest pytanie pomocnicze to jest pytanie, które macie nakierować na tok wywiadu i są dwa rodzaje dziennikarzy, które je zadają pierwszy dziennikarz to jest Lubecka, czyli odrobiła swój research, wie co ten gościu chce przekazać i chce mu pomóc drugi z kolei to jest para dziennikarz czyli gościu, który chce wyciągnąć z ciebie tylko i wyłącznie to, co chciałby, żebyś ty powiedział, patrzę na Ciebie Marcinek. I nie przejmuje się resztą, nie przejmuje się tym, co reprezentujesz, ani co masz do powiedzenia. Pitoń odpowiada z prostego powodu, ponieważ te restrykcje są niekonstytucyjne, a więc są bezprawne. I to jest coś, moi drodzy, co zawsze mnie rozwalało i nie przestanie mnie rozwalać. Tutaj widać, że Pitoń nie zmienił płyty, ponieważ wcześniej Konfederacja już zdążyła zmienić płytę tego tak zwanego antysystemu. I już nie szafują zawsze i wszędzie tą konstytucją, ale ogólnie o co Chodzi. W 2015 roku, kiedy opozycja rzeczywiście zauważyła, że ej, to co PiS robi to jest niekonstytucyjne, a potem się konsekwentnie ośmieszyła, wyłażąc na ulicę i propsując jakieś totalne indywidua, że tak to określę, to wtedy Konfederacja cieszyła japę na zasadzie: Ej, konstytucja, a to konstytucja to jest nieważna, kto tam kogo obchodzi konstytucję. Ale kiedy na początku 2020 alt-right amerykański wylazł na ulicę, że on nie chce obostrzeń, bo konstytucja, bo wolność, pierwsza poprawka, to bezczelnie Konfederacja od nich zrobiła kopiuj-wklejkę bezmyślnie, totalnie, wychodząc na durniów, ponieważ ledwie parę miesięcy temu się śmiali z właśnie tych wszystkich kodowców, różnych wszystkich marszów, że <śmiech> patrzcie od nich debile konstytucja, ta konstytucja, demokratyczna, a teraz sami się na nią powoływali i z tego co wiem to i tak samo tamte protesty deprecjonował, też mówił, że są głupie, że są bezsensowne, że konstytucja to tam konstytucja. Moi drodzy, ta hipokryzja aż boli. A najlepsze jest to, że korwiniści w ogóle nawet nie pamiętają tego, co robili rok czy dwa temu. Lubecka na to odpowiada, no dobra, ale minister zdrowia mówił, że ten stan jest utrzymywany z tego powodu, że w wakacje właśnie było poluzowanie i z tegoż to powodu, że wakacje było poluzowanie, wystąpił masowy wzrost przypadków, który prawie zatkał szpitale. I teraz, żeby tego uniknąć, no to niestety dalej kontynuujemy restrykcje. Reakcja Pitonia? Ja jeszcze człowiekiem racjonalnym i nie mogę przyjąć takiej narracji o pandemii. Lubecka wyraziła zdziwienie, ale widać po niej, że to nie był taki error 404, zatem zakładam, że musiała o tym wiedzieć, tylko to jest po prostu udawane. Dlaczego? Z dwóch powodów. Przede wszystkim, żeby ludzie nie kojarzyli jej jako człowieka, który intencjonalnie zaprosił foliarza. Drugi powód to jest, żeby nie szkodzić stacji. No bo teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby poszła fama, że Radio Z zaprasza foliarzy. I traktuje ich pierdo lamento serio. No właśnie, dlatego lepiej sobie zaprosić gościa, żeby zebrać wyświetlenia, ale równocześnie strugać Pawiana, że się nie wiedziało. Mało tego, znów Lubecka może zyskać punkty dodatkowe dla swojej widowni, walcząc o prawdę, co w mniejszym robi, ponieważ mówi, że ej, ale pani Piton, pan Pitoli, ponieważ jest pandemia. Lubecka, ale dlaczego pan twierdzi, że żadnej pandemii nie ma? Pitoń, na podstawie danych GUSU i Ministerstwa Cyfryzacji, na podstawie danych zgonów, na podstawie prostej czynności, porównania danych zgonów z tego roku z danami roków poprzednich. I to jest moi drodzy idealny moment, żeby walić moją wstawkę na temat tego, że szury nie rozumieją idei pandemii, nie rozumieją idei zarazy. Zaraza to nie jest tylko to, że sobie żyje, żyje, żyjesz, zaczynasz sobie kasłać echu, echu, echu i umierasz. Zaraza polega też na tym, że możesz zachorować, przeżyć jakąś dotkliwą chorobę i potem mieć straszne powikłania. I co do hehehe, już od razu na wstępie mówiono, że niesie to ze sobą bardzo mocne powikłania. To nie jest aż tak zabójcze, ale powikłania ze sobą niesie. Tylko niestety w chłopsko-rozumistycznym łbie szura nie za wiele się mieści, a tym bardziej nie ma miejsca dla dalekosiężnych konsekwencji. I to idealnie widać po Januszach biznesu. Dalekosiężne konsekwencje w ogóle nie są brane pod uwagę. Czy to chodzi na przykład o oszczędności, czy też yy, branie, że tak powiem, od tyłu państwa. Pani... Na hajs. Wie pani, sam na to chorowałem. To jest lekka choroba. I tutaj są dwie możliwości: albo Pitoń rzeczywiście przechorował, hehe Rusa Albo przechorował zupełnie coś innego, jest przekonany, że to jest to, tylko i wyłącznie dlatego, że mu to pasuje do narracji. Biorąc pod uwagę, że Pito nie jest człowiekiem, no można powiedzieć, że dosyć tęgim. Że prowadzi, można powiedzieć, dość osiadły tryb życia. To śmiem założyć, że hehehe he, he, Jusa by przeszedł dosyć dotkliwie. Przypominam, że Dziambora zwaliło z nóg, mało go nie podpieli do respiratora. Nie był przez tam dwa tygodnie w stanie, czy tydzień w ogóle nic postować nawet na necie. Zatem podejrzewam, że Pitoń przeszedł jakieś, nie wiem, zapalenie płuc czy cokolwiek podobnego i Pitoli, ale po raz kolejny zaznaczam, to są tylko i wyłącznie moje podejrzenia. Jeśli słucham mnie jakikolwiek lekarz, to zapraszam do wypowiedzenia się w komentarzu. Lubecka to zauważa, też mówi, że ej chwila, ale wielu ludzi, którzy na to chorowało, to dotkliwie to przechodziło, mało tego umierali. Reakcja Pitonia? W Lugurce tysiąc ludzi dziennie średnio umierało z powodu restrykcji rządowych. Moi drodzy, to już nie jest śmieszne, to jest totalna negacja rzeczywistości. Może to być śmieszne, jak taki 16-letni kuc mówi, że rząd zabija ludzi, ponieważ rząd robi rzeczy, i rząd, gdyby w ogóle nic nie robił, to by nikt nie zginął. Wtedy to jest śmieszne, zabawne, ponieważ dzieciak nie zna życia, nie ma pojęcia o świecie, nie ma pojęcia o faktach itd., itd. Ale tutaj mamy chłopa 60, plus, który pierdzieli takie kocopoły. Zresztą czego się spodziewać po gościu, który swego czasu stwierdził, iż akwarelista oraz wujcio Juzio to byli agenci USA, którzy na zlecenie Amerykanów wywołali drugą wojnę światową. A tylko 2-3% umierało z heheheirusem, zresztą przypuszczam, że na pewno większość z nich to były diagnozy lipne. Czyli widzicie, mamy wszechobecny spisek lekarzy, którzy każdy zgon zapisują jako heheheirus. Podsumujmy, nie istnieje coś takiego jak pandemia, czyli innymi słowy nie istnieje coś takiego jak wszechobecność tej choroby. Mimo tego Piton ją przeszedł. I to przyjemnie. Wobec tego wygląda na to, że Pitoń nie lubi być chory. Ale karze niby fałszują statystyki, fałszują statystyki zgonów, także inni urzędnicy i to jest wszechobecne, bo wygląda na to, że to jest wszechobecne, nie? No, skoro 2 tylko 3-3% to są ci goście, którzy naprawdę zeszli, to w takim razie musi być to wszechobecne, prawda? I występuje dokładnie ten sam paradoks, co ze wszystkimi wszechobecnymi, niby tajnymi organizacjami. Mimo tego, że są organizacje na świecie, które rzekomo są wszechobecne, są tak super tajne, że nikt o nich nic nie wie, to mimo tego nikt się nie wyłamuje. A jak już się pojawiają, to ludzie, których zeznania są sprzeczne. I w momencie powszechnej digitalizacji oraz cyfryzacji nie mają żadnych zdjęć, filmików, dowodów namacalnych, że nie wiem, zarąbali z jakiejś tam e, komnaty spotkań, tajną, nie wiem, e, książkę, cokolwiek. Nie. Mamy wierzyć im na słowo. I tak samo jest z Pitoniem. Piton nie pokazuje żadnych ludzi, którzy się, nie wiem, wyłamali z systemu. Nie pokazuje żadnych dowodów. Wszystko jest na zdrowy, chłapski, rozum. Bo my to we wsi wyliczyli i nam wyszło inaczej, jak doktory mówią. Ta cała pandemia to jest tylko element socjotechniczny, który ma się zakończyć zmianami własnościowymi zmianami własnościowymi, czyli co się wydarzy? Pitań odpowiada, wszystko przejmie rząd i korporacje. Lubecka zauważa, że ej, ale rząd zaoferował wam hajs, żebyście zamknęli mordy, żebyście siedzieli cicho, normalnie. Oczywiście, ale te pieniądze, to są pieniądze, które są naszymi pieniędzmi tak naprawdę i rząd chce, żebyśmy siedzieli cicho, a my potem musimy spłacić to łącznie z podatkiem inflacyjnym, ponieważ jest inflacja. Już podczas poprzedniego filmu za wyjaśniłem, dlaczego Pitoń pitoli, ale pokrótce inflacja tak nie działa. Inflacja nie jest tak szybka, że dzisiaj masz na stole 100 złotych, a jutro ono będzie warte 110, a pojutrze, nie wiem, 200. Inflacja jest nieznaczna. Mało tego, to wieczne, taczerowe pierdzielenie, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Zabawne, że mówi to akurat prywaciarz, bo wiecie, jak to ładnie dumnie brzmi, rząd nie ma własnych pieniędzy, ma tylko nasze pieniądze, ale gdyby takiemu Prywaciarzowi podejść i powiedzieć, ej typie, bo ja zarobiłem u ciebie, dla ciebie tyle, a tyle pieniędzy i ty je wydałeś na swoje nowe auto w leasingu. Mi się to nie podoba. Masz sprzedać z powrotem, rozwiązać umowę z tym leasingiem, oddać to auto w cholerę i wydać je w inny sposób. Bo mi się nie podoba, jak ty dysponujesz moimi pieniędzmi. Jak myślicie, jaka by była reakcja Janusza Prywaciarza? Wyleciałbyś tak szybko, że nawet drzwi by nie zdążył otworzyć. Ale ten sam Janusz nie ma oporów kwikać populistycznych taczeryzmów. Powiedziałbym, że to następny przykład hipokryzji Pitonia między innymi oraz innych przedsiębiorców, ale bym się powtarzał do znudzenia. Lubecka pyta, co powinien rząd w takim razie zrobić? Pitoń odpowiada, e, obniżyć podatki, e, usunąć wszystkie trudności w prowadzeniu biznesu. Moi drodzy, pamiętacie artykuł na temat 30-latków, który omawiałem swego czasu wcześniej? Tam znajdziecie źródło mówiące, że właśnie Właśnie prowadzenie firmy w Polsce nosi za sobą najniższe koszta w Europie, albo przynajmniej jedne z najniższych. Zatem Pitoń znowu pitoli. Znowu to jest takie populistyczne obniżcie podatki. Wszystkie kraje na świecie najpierw zgromadziły rezerwy finansowe, dopiero potem jak stwierdziły, dobra mamy zabezpieczenie, to obniżyły podatki. Polska jeszcze jest na etapie gromadzenia finansów, ale nie, już ma obniżyć podatki. Przy czym na przykład podatek cukrowy pokazuje jawnie, że nie mamy hajsu, musimy wydać jak najszybciej dużą liczbę pieniędzy, wobec tego musimy jak najszybciej zebrać liczbę pieniędzy. I tutaj według mnie urząd popełnia gigantyczny błąd, ponieważ zamiast dać tę kasę pracownikom, którzy najbardziej cierpią w momencie lockdownu, daje ją prywaciarzom, licząc na to, że prywaciarz jakoś to rozdysponuje. No nie, prywaciarz troszczy się tylko i wyłącznie o własne dupsko, o to żeby mieć auto w leasingu, o to żeby wyjechać do hurgady, a reszta to tam kit. Pracownik to niech najlepiej zamknie mordę, żyje z powietrza i poczeka aż będzie potrzebny. Wtedy wtedy ma bez słowa zapierdzielać, najlepiej za najniższą krajową. I Lubecka mówi, że ej, ale chwila, jak zlikwidować na przykład podatek dochodowy, jak podatek dochodowy to jest bardzo mocny zastrzyk dla budżetu. 35% budżetu to jest podatek dochodowy. Pitoń za to powtarza jak mantrę, ale rząd drukuje pieniądze, więc co z tego, że dostaje nawet środki, jak to nieważne, bo on te pieniądze drukuje. I w tym momencie razem z Lubecką powtarzamy, ale czy pan ma jakiekolwiek dowody na to, czy pan po prostu sobie bierze tą liczbę z kosmosu, bierze sobie ten fakt, że rząd drukuje z kosmosu. Pitoń, oczywiście, że mam dowody, bo od czasu upadku Lehman Brothers dodrukowano do 8 biliardów dolarów. Ale czy jakiekolwiek dowody namacalne masz? Nie mam danych, ale do jesieni to było 8 czy 9 bilionów czyli innymi słowy widzimy już wszystko, opadły maski. Pitoń, Pitoli twierdzi, że są jakieś tam liczby, że rząd drukuje pieniądze, ale bierze te liczby z kosmosu, lub jak to woli ze stosownego instytutu badań z miejsca, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. I czy przypadkiem, nie wiem, zauważa swój błąd, że to co głosi to nie ma poparcia, wobec tego jest zwartościowe? Nie, plecie dalej! Lubecka już nawet nie drąży, tylko pyta, a... Ilu przedsiębiorców dołączyło do tego buntu? No wszyscy! Ale jak to wszyscy? No wszyscy! Każdy, który prowadzi działalność gospodarczą, to się do niego dołączy. Ale to ma pan jakieś dane, ile tych ludzi może być? No nie, nie, nie, nie spisywałem tych osób. Czyli znów mamy bajki i baśnie urojone. Nieskończona liczba pieniędzy jest drukowana gdzieś tam przez Amerykanów, bo Lehman Brothers upadło w 2013. A wszyscy przedsiębiorcy dołączają masowo do do góralskiego weta Pitonia. Niestety, na obydwa przypadki nie mamy żadnych dowodów. Ale spokojnie mamy wierzyć Pitoniowi na słowo. Swoją drogą, widzicie jak tutaj Piton jest zagubiony? Dlaczego? Dlatego, ponieważ ktoś wreszcie wymaga od niego danych o tym, o czym mówi. I tu już nie pomoże szafowanie liczbami, mydlenie oczu, nie. Ktoś pyta o dowody, masz jakieś liczby, masz jakieś dowody, masz jakieś fakty na ten temat. Dlaczego? Ponieważ sfera faktów i dowodów jest szurą obca. I tutaj uwaga, Lubecka zwraca jedną ważną uwagę, co jest bardzo ciekawe, że... Część przedsiębiorców chciała dojść do głosu, ale Pitoń im nie pozwolił na tej całej konferencji, ponieważ oni chcieli zadeklarować, że się z Pitoniem nie zgadzają, że twierdzą, iż jego banda jest zwyczajnie odrealniona i chce iść na udry z rządem. Odpowiedź Pitonia, e, to nie jest jakaś tam poważna grupa, to jest grupa 5 czy 6 osób, oni tam chcieli jakoś podważyć mój autorytet, moją, że tak powiem, strategię, ale tych gości na pewno już nie ma. Biorąc pod uwagę prognozowanie Pitonia co do liczb, śmiem twierdzić, że to nie jest 5 czy sześć osób, tylko większa liczba. Powiem tej grupie wprost, jeśli nie chcecie być brani pod uwagę jako banda oszołomów, przebijcie się do mediów, dajcie do zrozumienia, że Pitoń pitoli. Lubecka zauważa, że prasa donosi o 30 przedsiębiorcach. Pitoń zaczyna się mieszać, że ja nie jestem człowiekiem, który liczy przedsiębiorców, ja się tylko staram zbudować konkretne strategie. Właśnie widzimy, Sebusiu, strategię bajeranctwa. Staram się obronić Polskę i ją ocalić. O nie, mamy następnego wielkiego Polaka, patriotę, który wszystko robi dla Polski. Ciekawostka, ci gości, którzy w Warszawie szturmowali Empik, też twierdzili, że to robią dla dobra Polski. Tylko niestety nie byli skorzy wyjaśnić, dlaczego w takim razie rozpierdalają jej stolicę. Lubecka zauważa, że no dobra, spoko, otworzycie się, ale w niedzielę kończą się ferie, zatem musztarda po obiedzie, bo oni już nie przyjadą. Tymczasem Pitoń znów zaklina rzeczywistość i ja mam źródła, ja wiem, że przyjadą. Jakie źródła? Cudowne źródełko w ogrodzie? Pakujesz po 8 zł za butelkę? Lubecka pyta, ale dobra, co byście chcieli, gdybyście mieli trzymać cały czas zamknięte od tego 18 zakłady? E, już powrót do status quo nas nie interesuje. My oczekujemy teraz likwidacji podatku dochodowego, zmniejszenia do 15% VAT i obniżenia 90% barier ograniczających rozwój biznesowy. Po mimice lubeckiej... Twierdzę, że wiem, że to są żądania z kosmosu. Ja wiem, że to są żądania z kosmosu. Wy wiecie, że to są żądania z kosmosu. Ale Pitoń wygląda na to, że tego nie wie. Na tej podstawie śmiem nazwać to nie żądaniami, a urojeniami. Mamy sytuację kryzysową i teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w sytuacji kryzysowej i połowę kasy, którą macie na koncie w portfelu, gdziekolwiek wyrzucacie do śmieci. <śmiech> Co? Lubecka mówi, że no ale to nie wydaje mi się, żeby takie zarządzenia były, dane, były do zrobienia tak od tak. Pitoń, ale taki akt dobrej woli by starczył na początek. Na początek na to, żeby od nie otwierać na nowo biznesów, nie na początek, żebyśmy uznali ten rząd, ponieważ uznajemy go w tym momencie za rebeliantów. Moi drodzy, czy innymi słowy, mamy gościa, który twierdzi, że nie uznaje polskiego rządu. Totalnie. Wysuwa wobec niego żądania i działa na szkodę państwa. Moje pytanie jest proste, czemu bagiety go jeszcze nie zawinęły? Bo w normalnym przypadku spodziewam się, że byłaby wizyta ABW o 5 nad ranem. Lubecka pyta, że ale przecież zostali wybrani w demokratycznych wyborach, Pitoń. I tak się składa, że ja nie jestem zwolennikiem demokracji. Czyli innymi słowy, Pitoń nie uznaje rządu na podstawie swojego widzi się. Piton się powołuje na Chiny, Lubecka pyta Ale przecież Chiny chyba nie są dla pana jakimś wyznacznikiem yy, Na pewno nie te marksistowskie, ale przecież Chiny są totalitarne Ale w Chinach jest hierarchia Wszystko jest oparte na konfucjonizmie Moi drodzy, pogarda demokracji, pogarda dla rządu, fapanie dowolnego rynku paróweczek yy, dodatkowo jeszcze wychwalanie Chin totalitaryzmów No kogo my tu mamy? Ja się czuję tak, jakby ona przeprowadzała wywiad z jakimś nastoletnim kucem z młodzieżówki Młodzi dla Wolności. A najgorsze jest to, że mam wrażenie, iż Pitoń w to wierzy. Czy gdyby według pana była jakakolwiek inna opcja polityczna u władzy, to byłoby mniej obostrzeń? E, wszystkie opcje polityczne to są takie same z wyjątkiem Konfederacji. No, co ja muszę dodawać? No, nie mam do dodania nic. Jakie według pana są konsekwencje tej polityki? Yy, ceną tej polityki jest zniesienie klasy średniej w Polsce, czyli destrukcja małych i średnich firm. To jest takie kucowskie urojenie, że jak jesteś w klasie średniej, to jesteś właścicielem firmy. Nie! Jesteś właścicielem firmy? Jesteś przedstawicielem klasy wyższej, tylko niestety z tych niższych sfer. Dlaczego? Ponieważ, jak już wielokrotnie wcześniej wspomniałem, klasa niższa nie może oszczędzać, że je od wypłaty do wypłaty nie stać je żeby oszczędzać. Klasa średnia jest w stanie oszczędzać, stać się na jakieś tam oszczędności, czy też pomniejsze inwestycje. Od wypłaty do wypłaty zazwyczaj nie żyje. Natomiast klasa wyższa w ogóle nie musi się przejmować oszczędzaniem. I w tym momencie przedsiębiorca nie musi się przejmować oszczędzaniem, zazwyczaj żyje ponad stan, korzystając z funduszów firmy. Tymczasem typowy Janusz Biznesu oraz Kuce próbują za wszelką cenę przedstawić to tak, że przedsiębiorca to jest właśnie ten typowy Kowalski, który przychodzi, wstaje rano, ubiera garniak, idzie do pracy, wraca po 8 godzinach do rodziny, dzieci, nie, tak nie jest. Kowalski to jest typowy everyday man, czyli przedstawiający większość. Większość to nie są przedsiębiorcy, większość to są pracownicy i żadne fikołki kucowskie tego nie zmienią. Dziennie umiera kilkaset osób w tej chwili, nie, ze względu na heheheirus, tylko na paraliż służby zdrowia i obostrzenia. Znów instytut badań z miejsca, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę i zero dowodów na to. Ba, nawet zero wyjaśnień, jak możesz w ogóle umrzeć od obostrzeń, co basen ci zamknęli, a ty jesteś pół syreną i usychasz, bo nie masz wody? Czy nie ma pan żadnych wątpliwości, że zniesienie obostrzeń spowoduje rozwój pandemii i w efekcie niesienie śmierci, pitonia, to nie, nie mam wobec tego żadnych wątpliwości, że tak nie będzie. Lubecka mówi, że ale co z opiniami wirusologów, opiniami lekarzy? Przecież wszyscy mówią, że musi być dystans społeczny, że muszą być obostrzenia, że jeśli nie będzie szczepionia, to niestety, ale nie wrócimy do normalności. Pitoń zaś wali kasztanizm. E, ja znam wielu różnych wirusologów, którzy są niezależni oni są totalnie odmiennego zdania. Co Jerzy Zięba? Czy może Sanjaya z Lechi? Tak domyśliliście się, znów nazwisk nie ma. E, jako człowiek racjonalny osądzam te dwa stanowiska i twierdzę, że wirusolodzy rządowi nie mają jakichś rozsądnych argumentów. Widzicie moi drodzy, cały dorobek medycyny nie jest niestety racjonalny okiem Pitonia, wobec tego w tym momencie można go wyrzucić do kosza, ponieważ jacyś tam niezależni wirusolodzy, o których on mówi, których w ogóle nie znamy i się prawdopodobnie o nich nigdy w życiu nie dowiemy, twierdzą inaczej. A mało tego, rozsądny, po raz kolejny powtarzany, rozsądny Pitoń stwierdził inaczej. Nie, Sebusiu, ty się nie posługujesz rozsądkiem, tylko chłopsko rozumizmem. Nie no, oni po prostu są zależni, no bo dostają pieniądze i mówią to, co im każą. Dowód znów Instytut Badań Wiadomych. Lubecka mówi, no dobra, no ale jeśli ci wszyscy goście zostaną zarejestrowani jako biorący udział w tym góralskim wecie, no to możecie zapomnieć o hajsie od rządu. Przy czym Pitoń powtarza dokładnie to samo, co u Atorka Żyru, Policja i sanepic, to tutaj my wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Czy ja mam Rozumieć, że on oficjalnie, publicznie przyznaje się w medium głównego nurtu, że ma zgadane jakieś tam dile ukryte z władzami lokalnymi. Typowy Janusz Biznesu nie chwali się tym, że ma wtykę w Sanepidzie nawet pośród swoich własnych kolegów. Tymczasem pitoń na wyrąbaniu kompletnym w mediach głównego nurtu gada, że lokalni przedsiębiorcy oraz policja i Sanepid wszyscy razem jedziemy na jednym wózku. Zaś jest to liberum veto pierdzielenie wobec tego, co sobie pominiemy, tylko na sam koniec pojawia się ciekawy wątek, ponieważ Lubecka zauważa, że ale gdyby było rzeczywiście to liberum veto, to by nie było żadnych decyzji. Sejm by niczego nie uchwalił. A pitoń na to, ale czy pani naprawdę zależy na tym, żeby inni ludzie, politycy decydowali o wszystkim? Czyli, że tak to określę, maska opadła, Pitoniowi nie zależy na tym, żeby Sejm w ogóle działał, żeby coś uchwalił, bo przecież Pitoń już wcześniej wypowiedział, że demokracja to jednak B. Przynajmniej ja tak rozumiem, że jemu właśnie zależy, aby Sejm nie działał, żeby ludzie robili sobie samowolkę. To jest czysty korwinizm, moi drodzy, to jest czyściu, tęki korwinizm. Z jednej strony pochwała totalitaryzmu, bo Chiny to wiedzą co robią, ale z drugiej strony nie, nie, nie, żadnych restrykcji. To jest według mnie podstarzały kuc. Gość, który nie ma zielonego pojęcia, nie zdążył jakby zweryfikować swoich poglądów, że to co głosi nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Wychwala Chiny, gdzie jest wręcz totalitarny program cyfryzacji każdego obywatela, że obywatel zbiera punkty obywatela dobrego, jak się zachowuje dobrze to je zyskuje, jak nie to je traci. Ale nie ma demokracji, więc jest spoko i jest oczywiście wielkie spuszczanie się nad wolnym rynkiem, wspaniałym. Bez z jakichkolwiek obostrzeń. A najlepsza jest końcówka. Czy chcielibyście, żeby porozmawiał z wami Morawiecki? Nie, nie mamy o czym rozmawiać. A minister gospodarki? Nie. A chcielibyście w ogóle z kimkolwiek z rządu porozmawiać? I Nie ma takiej potrzeby. Jakiś widz zadał pytanie, no dobra, ale czemu w takim razie, że ch jeśli chcielibyście, żeby Polacy do was przyjeżdżali, to ceny polskie w polskiej części Tadr są o wiele droższe niż na przykład w Czechach i na Słowacji. Pitoń zaczął się miotać, że nie uważam, żeby były wysokie. Ja tam zarabiam jako architekt i tak nie za bardzo jestem w stanie się wypowiadać na temat tych cen. Ale to znaczy, że co gościu, że nie łazisz dookoła, nie wiem, po swojej okolicy, nie widzisz tych cen? Nie widzisz, że większość sobie śpiewa ceny z kosmosu? Przykładowo chciałem kiedyś zjeść jajecznicę, jajecznicę, zwyczajną jajecznicę. W jakiejś knajpie i mi zaśpiewano 30 zł? Mi dosłownie opadła, jak można w w ogóle żądać tyle kasy za zwykłe jajco rozmieszane, rozwalone na patelni. Mało tego toalety, korzystanie z WC 5 zł mycie rąk 3 złote. I dodam, że ta toaleta nie była pierwszej czystości, czyli innymi słowy ktoś oczekuje ode mnie, że ja będę starał się za wszelką cenę nie upierdzielić się od wszystkiego co jest dookoła brudne albo wręcz przeciwnie z zamysłem nie czyści toalety, żebym ja się ubrudził i musiał wyczyścić ręce. Wiecie jak to się nazywa? Pazerność. I wiecie jak to się jeszcze nazywa w nowoczesnym wydaniu? Janusz biznesu. Najwyraźniej Pitoń sobie siedzi na tyłku i nic nie widzi, albo raczej nie chce widzieć, albo charakteryzuje to jako właśnie ten zdrowy, wolny rynek. Dalej Lubecka pyta, czy według Pitonia Polska powinna się wzorować na jakichś krajach, jeśli tak, to jakich. On na to bardzo zdrowe podejście mają na przykład władze Białorusi czy Szwecji, a czy według pana można wierzyć danym z Białorusi? Nie. To było takie samo zaoranie, że nawet Lubecka się zdziwiła. Już nawet nie wspominam, że Szwecja właśnie stwierdziła, że ten cały model ich szwedzki, ten wymarzony przez korwinistów, nie jest jednak zbyt dobry i trzeba wprowadzić obostrzenia oraz masowe szczepienia. Ale to, że foliarze zapominają o faktach niewygodnych dla nich jest niczym nowym, bardziej mnie dziwi, że Pito nie ma oporów przyznać, że Pitoli. Bo to nie jest oficjalnym przyznaniem się Pitonia do tego, że jest świadomy, iż gada bzdury. Powołuje się na jakiś kraj, mimo tego, iż wie, że statystyki tego kraju nie są wiarygodne, ale mu pasują do obrazka. Ale statystyki w całej Europie są fałszowane. Na jakiej podstawie? No proszę pani, wiem, że są fałszowane, ponieważ mam znajomych lekarzy. Oni siedzą na oddziałach hechirusowych w Polsce. Te oddziały są puste. Oni siedzą i się nudzą i wkurzają się, że nie mogą leczyć ludzi. Drodzy lekarze przepełnionych szpitali, między innymi w Krakowie, między innymi w Warszawie, między innymi w Koszalinie, widzicie, nudzicie się. Tak naprawdę wcale nie ma u was żadnych chorych. Wy siedzicie i się nudzicie i się nudzicie do tego stopnia, że wyobrażacie sobie faktycznie, iż ci chorzy istnieją. Przez ostatnie 10 miesięcy chodziliście z pustymi łóżkami w te i we w te. Jak się z tym czujecie? I teraz uwaga. Uwaga, uwaga, pitoń dowalił, jest góralom robiony zły PR. Nie, to znaczy tak Sebusiu, ale ten PR nie jest robiony przez jakiś tam propagandystów wynajętych przez władze PiSu i tak dalej. To wy sami sobie go produkujecie i to w zatrważających ilościach hurtowych. Przez to, że wielu z was nawet bez jakichkolwiek skrupułów jest pazerna na hajs. Kłamie, kręci, oszukuje, szuka tylko byleby wycisnąć ostatni grosz z naiwniaka turysty. Nie dba nawet o to, żeby być miłym dla klienta. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zapłaci i niech spada najlepiej. A jak nie przyjdzie to drugi raz, trudno jest wokoło różnych innych frajerów. Masa przyjdą następni. I ludzie się budzą. Ludzie się budzą, widać to m.in. właśnie o, po tym pytaniu od widza na temat cen. Ludzie za dosłownie tę samą cenę są w stanie pojechać na przykład w a do Austrii czy Włoch i spędzić czas w lepszych warunkach albo podjąć rozwiązanie niskobudżetowe i zapłacić o wiele, wiele mniej niż u was na przykład w Czechach czy na Słowacji. I mam wrażenie, że właśnie to was boli. Boli was, że skończyło się święto lasu. I kiedy wreszcie granice były zamknięte, czyli nie uciekną wam turyści w Alpy, nie uciekną wam turyści do Słowacji, do Czech, to już ostrzyliście zęby na hajsiwo. Tylko na niestety niespodzianka obostrzenia. Wobec tego jak typowych Januszy biznesu zapiekły was dupy i zrobiliście przeogromne churdur, bo jak to rząd może. I dlatego też optujecie według mnie za tym żeby te obostrzenia zostały zniesione, bo was nie obchodzi to, co będzie dalej z obywatelem, nie obchodzi was zdrowie waszego klienta, nie obchodzi was przyszłość, czy będzie więcej tych ludzi, czy mniej, nie. Obchodzi was tylko tu i teraz, żeby się w tym momencie nachapać hajsu, a reszta jest nieważna. I jesteście w tym swoim zacietrzewieniu na tyle bezczelnie głupi, aby przyznać, że policję i sanepid macie w garści. Więc się nie boicie konsekwencji, bo ich i tak nie będzie. I w tym momencie, na miejscu rządu zrobiłbym wszystko, aby was te konsekwencje jak najbardziej dopadły. I powiem nawet więcej, myślę, że z prowadzeniem was ciężkim butem do parteru wielu popleczników by zyskali. Droga widownio, a jakie jest wasze zdanie, czy też chcielibyście doprowadzić do parteru brutalnie tych górali, czy jednak stwierdzacie, że nie w sumie inicjatywa bardzo spoko ją popieracie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, ponieważ one są wasze.